Witam Was. Są wakacje. Jakby nie patrzeć, oczywiście wakacje mają tylko młodsi z nas, bo starsi mogą liczyć co najwyżej na urlop. Ale tak czy siak jest lato i atmosfera bardziej sprzyja że tak powiem rozrywce. Więc dzisiaj po dwóch tygodniach obcowania z konstancymi melanżami będzie troszeczkę znowu gadania o popkulturze. Ja zresztą mogę sobie teraz tak gadać na ludzie, bo <śmiech> kiedy nagrywam ten odcinek to mam pusty dom i nie jestem skazany na siedzenie w łazience. W związku z tym zamiast sąsiada spuszczającego wodę w kiblu albo kroków po suficie będziecie słyszeli na przykład kralkę albo odgłosy za uchylonego okna. Zacznę od y, zachęcenia do obejrzenia filmu, który no, muszę przyznać, zbiera nie najlepsze recenzje, a raczej takie bardzo mieszane i ambiwalentne. Y, kupiłem sobie ostatnio niedawno ostatni film, jakiego z dotąd wydanych w Polsce ze studia Ghibli mi brakowało, czyli Opowieści z ziemią Morza. Y, to się w oryginale nazywało Gedosenki, czyli Kroniki Wojenne Geda. Myślę, że tym, którzy są zaznajomieni, chociaż trochę z fantastyką Geda Krogulca przedstawiać nie trzeba. Jeżeli ktoś nie wie, to powiem tylko, że jest y, cykl Ziemio Morze jest jednym z dwóch cykli, które napisała Ursula Ległę. Prawdopodobnie albo najsłynniejsza, albo jedna z najsłynniejszych kobiet pisarek fantastyki w ogóle kiedykolwiek. I Ziemio, Morze dla tych, którzy nie wiedzą, opowiada o przygodach maga, czarodzieja, który potem zostaje arcymagiem, Geda Krogulca. <śmiech> Super sprawa i jeżeli ktoś nie miał okazji, to polecam. Wyszło do tego, do tej pory tego pięć powieści w Polsce i chyba ze dwa tomy opowiadań, w których są właśnie także opowiadania z Ziemiomorza. Gedosenki, czyli opowieści z Ziemiomorza, to jest film, który pierwotnie bardzo dawno temu jeszcze chyba w latach 80 chciał zrobić Hayao Miyazaki. Bóg absolutny bóg anime. Jeden z założycieli studia Ghibli, które ludziom, którzy chociaż troszeczkę kumają się na animacji albo na kinie japońskim no, przedstawiać nie trzeba. Ten temat został odłożony. Ległem, nie była jakaś szczególnie chętna, jeśli chodzi o zezwolenie na adaptację. Ona w ogóle nie miała zbyt szczęścia do adaptacji o tym za chwilę. Ale jak zapoznała się troszeczkę z dorobkiem Ghibli, to stwierdziła, że no dobra, nie ma sprawy. Ponieważ jednak Hayao właśnie wtedy robił coś innego, to przygotowaniem filmu, reżyserią, scenariuszem zajął się Goromi, Azaki, jego syn. I... No powiem tak, no talent nie płynie z krwią w tej rodzinie. Oczywiście, no, można mieć ogromne wymagania w stosunku do młodego Miazakiego. On nie położył tego filmu, ale gdybym miał oceniać go na skali Ghibli, to plasuje się mniej więcej na tym samym poziomie, co Nekono Ongesi, czyli narzeczona dla kota. Tak, no tak obejrzeć w zasadzie tyle. Problem z opowieściami z Morza jest taki, że Wszyscy mylnie zakładają, że to jest adaptacja. Um, I tak w zasadzie trudno jest powiedzieć, co to jest. najbliższy prawdy, gdybym miał zaryzykować, byłoby chyba stwierdzenie, że Gedosenki to jest spin-off. On się dzieje tak na logikę mniej więcej pomiędzy e, gdzieś pomiędzy grobowcami Atuanu, może nawet po najdalszym brzegu Techanu. Występują postacie, które znamy z, z sagi Ziemio-Morze, z cyklu Ziemia morze no więc przede wszystkim jest Ged Krogulec, już arcymag. E, jest też kilka nowych postaci, których e, w książce w każdym razie nie przypominam sobie, żeby były. E, być może się mylę, bo ostatni raz czytałem Ziemio-Morze w połowie lat 90. Więc to było dawno, ale mam wrażenie, że Arena, który gra tam jedną z najważniejszych ról, nie ma. No właśnie, tak naprawdę odnoszę wrażenie, że Krogulec został troszeczkę zepchnięty na boczny tor. Niby jest postacią taką prowadzącą, ale nie jest postacią główną. Nie wokół niego kręci się cała akcja. I tak naprawdę, gdyby potraktować Gedosenki jako spin-off, to jest to świetna sprawa. Całkiem sympatycznie wpisuje się w logikę Ziemię Morza. Myślę, że z tego co pamiętam, postacie są dosyć wiernie odtworzone. Przynajmniej jeśli chodzi o kreację postaci, bo jeśli chodzi o stronę graficzną, to jest takie typowe Gibli, bez żadnych fajerwerków. W zasadzie nawet posunąłbym się do stwierdzenia, że w ogóle film akcją tak yy, plasuje się pośrodku między ruchomym zamkiem Hauru a księżniczką Mononoke. On nie dorasta ża do żadnego z tych filmów, e, natomiast chodzi mi o, o natężenie, magię, prawda, gdzieś tam różne rzeczy nie jest szczególnie odkrywczy w warstwie graficznej. Projekty przypominają mi właśnie między innymi Mononoke. Nie ma nic ciekawego. Poza tym Goro popełnił yy, jeszcze jeden błąd, na który strasznie ległem się, zżymała zawsze przy adaptacjach Ziemiomorza, przy, przy ekranizacjach, przy serialu. Mianowicie wszyscy są biali. Jest strasznie głupia sprawa. I pamiętam, że czytałem co najmniej w kilku wywiadach z nią, że ją zawsze strasznie to denerwowało. Kiedy powstał serial na podstawie Morza, to też wściekła się, bo stwierdziła, że wybielili ich wszystkich. Po prostu... Postacie w Morzu były barwne. Nie tylko jako postacie, ale również pod względem koloru skóry. Geto, ile dobrze sobie przypominam, to był taki raczej ziemisto-brązowy i parę innych osób, które się pojawiają również bynajmniej nie było białych, no a tam nie uświadczysz. Więc tak naprawdę to jest właśnie taki film na wakacyjny wieczór. Usiąść, wrzucić go sobie, on ma niecałe dwie godzinki. Jak ktoś lubi gibli, to wejdzie mu łatwo. Yy, można się przy tym napić piwa albo czegoś mocniejszego, <tum> tym bardziej, że film jest długi. Natomiast nie należy spodziewać się za dużo ziemiomorza w opowieściach z Ziemiomorza. I nie należy spodziewać się nic odkrywczego. Ległę hmm, chyba najlepiej ujęła to mówiąc o tym filmie. Byłam trochę zaskoczona, bo w filmie występowały postacie, które dobrze znałam, noszące znajome imiona, ale robiły rzeczy, o których kompletnie nie wiedziałam. Robiły zupełnie coś innego i jakoś w ten sposób to ujęła. To jest raczej film dla fanów Ghibli. Fanowie, fani, Morza mogą być prawdopodobnie rozczarowani. Drugim filmem, który dzisiaj chciałbym przywołać, jest nieco starsza produkcja w pewnych kręgach kultowa. Również jest to kino japońskie, aczkolwiek tym razem nieanimowane, lecz fabularne. Również dostępne w Polsce bez żadnego problemu, ponieważ wyszło w jakiejś takiej gazecie typu Kino Domowe, czy, czy coś takiego parę lat temu, mianowicie mam tu na myśli Battle Royale, bądź jak to brzmiał tytuł oryginalny, Battle Royale. Film dochrapał się statusu filmu kultowego. Zresztą nie tylko film, ale powieść przede wszystkim, na której był oparty oraz yy, manga, która była adaptacją powieści, rozwijała pewne jej wątki, rozwijała pewne wątki z filmu. Sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli ktoś czyta mangę wydawaną w Polsce, to może mu się ten pomysł skojarzyć z mangą Ikigami, którą wydaje Hanami od jakiegoś czasu. Mianowicie Battle Royale BR Act to jest taki przepis prawny, który nakłada dosyć poważną karę na klasę, która ma najgorsze wyniki w całym kraju. To nie jest trudno policzyć, która klasa ma najgorsze wyniki, natomiast kara jest dosyć dotkliwa. Taka klasa wywożona jest na wyspę i mają trzy doby, żeby wymordować się nawzajem. Ma zostać tylko jedna osoba. Jeżeli zostanie ich więcej, to wtedy uruchamiane są automatycznie zdalne ładunki wybuchowe umieszczone w obrożach, które oni wszyscy mają na szyi. Każdy z nich dostaje plecak tam z jakimś żarciem, wodą i losowo wybraną bronią. Możesz trafić na przykład sierp, albo możesz trafić uzi, albo możesz trafić GPS. To różnie bywa. Film pokazuje cały ten okres trwania gry, tej królewskiej gry. I pokazuje różne postacie, jest ich coraz mniej, bo... Generalnie dzieciaki giną, pierwsze z nich ginie jeszcze chyba w ogóle przed wypuszczeniem na teren wyspy w sali odpraw, zabite przez nauczyciela, chłopak bodajże <śmiech> rzutem noża w czoło. Nauczyciel zresztą to jest postać warta uwagi, bo gra go Takeshi Kitano, myślę, że to nazwisko szczególnie fanom kina akcji sporo mówi, chociażby ze świetnej roli w filmie Brother, bardzo dobrej gangsterki w zupełnie niehollywoodzkim stylu. Co ciekawego jest w Battle Royale, no, jeżeli ktoś lubi slashery, to jest fajnie, bo wszyscy się mordują, krew leje się strumieniami. E, ludzie zabijają się z kurz, pistoletów, sierpów, paralizatorami, trują się. Natomiast nie to jest tak naprawdę ważne, tylko to w jaki sposób oni do tego skiego podchodzą. E, dziewczyny na przykład w opuszczonej latarni, w kilka organizują sobie piknik. No jest fajnie, nie? Siedzimy super, gotujemy sobie zupę, jest, jest okej, okay, nie? E, a inna, która była klasowym wyrzutkiem, wyżyna po kolei swoje niedawne rywalki. W tym wszystkim jest też dwóch obcych chłopaków, tak zwanych nowych uczniów. Jeden z nich ma pewną tajemnicę, a drugi, nie będę zdradzał jaką, a drugi jest zwykłym takim psychopatą, który chodzi za bijewską, co się kręci po wyspie. Nie powiem wam, jak to się kończy. Natomiast kończy się ciekawie. Chociaż niestety reżyser zostawił sobie tym zakończeniem furtkę na drugą część. Mówię niestety, bo druga część powstała. Jeżeli Wam przyjdzie kiedyś do głowy pomysł, żeby go wejrzeć też drugą część Battle Royale, to usiądźcie, policzcie do 10 i przemyślcie to jeszcze raz, ponieważ kontynuacja jest filmem strasznie nudnym, wyjątkowo żenującym i tam widziałem ją, ale nie jestem w stanie nawet powiedzieć dokładnie, o co w niej chodziło, bo, bo nie. Natomiast pierwszy Battle Royale, jeżeli nie jesteście zbyt wrażliwi na duże ilości krwi, ran i strzelania z kuszy w czoło, to jest coś, co może zapewnić Wam silne przeżycia na wieczór filmowy. Dla tych, którzy mieliby ochotę na przykład posmarzyć się na plaży albo na długie, deszczowe popołudnia wieczory, gdyby miało się okazać, że będzie tak jak na całym Mazowszu na początku lipca, że ciągle pada. Dobrym rozwiązaniem takim na lato, na wakacje są książki. I tutaj chciałbym polecić jedną pozycję stosunkowo nową. Niedawno wyszedł w oryginale Trainspotting. Można go bez problemu dostać w Empiku. Ja swoją kopię dostałem odali. Muszę Wam się szczerze przyznać, że ja no nie uważam się za ułomka, jeśli chodzi o język angielski. Mam nawet um, gdzieś w szafie leży i się kurzy dyplom Uniwersytetu Warszawskiego, który uprawnia mnie do nauczania tego języka w szkołach, również ponadpodstawowych. Ale przez pierwszą stronę przebrnąłem i kołatałem się cały czas w głowie, myślą, Boże święty, dlaczego to jest napisane po węgiersku? Trainspotting Irwina jest bowiem napisany gwarą, slangiem, odmianą szkocką. Jest to język, który, kiedy nauczycie się go dekodować i zauważać pewne rzeczy, czyta się łatwo. W pewnym momencie czyta się i mózg substytuuje różne słowa na takie, które na logikę z rytmu i ze struktury zdania powinny w tym miejscu być, a które wcale nie wyglądają tak, jak by wyglądały. Mam wrażenie, że gdyby słuchać tej książki na audio, byłoby łatwiej ją zrozumieć, bo te słowa w wymowie brzmią bardziej podobnie do prawdziwych angielskich słów niż w pisowni. Natomiast między innymi dlatego jest to książka ciekawa chociażby z lingwistycznego punktu widzenia, bo prawie cała jest napisana właśnie w ten sposób. Tak naprawdę to nie jest jedna całość, jedna książka, tylko ona składa się z cyklu takich krótkich opowiadań, krótkich sekwencji, które mogłyby istnieć samodzielnie. One tam się oczywiście zazębiają w jakiś sposób, no bo opowiadają historię pewnej grupy młodych, tam dwudziestoparoletnich ludzi. Prawie wszyscy z nich ćwają. Begbie, który jako jedyny nie ćpa, jest po prostu zwykłym pijaczyną z kurwy synem. I on się zachlewa i wszczyna burdy. Renton grany przez Iwana McGregora w filmie bardzo dobrze zresztą. Bierze herę, odtruwa się, rzuca ją chyba ze trzy razy w ciągu całej tej książki. Spad, Sigboj, yy, to są takie niesamowite postacie i cała ta książka jest niesamowita. Yy, człowiek czytając zanurza się w takie straszne bagno, bo to jest straszne bagno, bo jednak twarde narkotyki to jest świat, yy, w który jak się raz wejdzie, to bardzo trudno się z niego wydostać i który człowieka niszczy błyskawicznie. Ale Ribin opisuje nie tylko samych narkomanów, ale ustawia ich w pewnej opozycji do społeczeństwa, tego tak zwanego normalnego i pokazuje, że tacy ludzie jak Renton, wbrew pozorom, że oni czasem są bardziej normalni od tych, którzy e, wpisują się w społeczne normy. Spad e, taki biedny, głupkowaty dzieciak, który Ćpa, tak naprawdę nie wiadomo zupełnie po co chyba, tylko po to, żeby oderwać się od świata i jakoś się w nim odnaleźć, to jest jedna z najsympatyczniejszych postaci w tej książce. Ale tak jak mówiłem, no, do tego wszystkiego jest Bagby, który jest takim przeciętnym życiowym cwaniaczkiem i prawdziwym skurwysynem. synem Sigboy, który przez całą książkę ewoluuje i od takiego zwykłego rozrywkowego faceta przechodzi też do pozycji skurwy syna. To są naprawdę świetne rzeczy. Dla kogoś, kto zna angielski w stopniu mniejszym niż bardzo dobry, to może być trudne do czytania, no ale wtedy zawsze można kupić sobie wersję polską. Tak czy siak warto się z tym zapoznać, bo jest to... Cytat na okładce głosi, że jest to najlepsza książka napisana kiedykolwiek przez mężczyznę lub kobietę i zasługuje na to, żeby sprzedało się jej więcej kopii niż Biblii trudno jest mi powiedzieć, czy jej impact na naszą kulturosferę jest równie wielki co Biblii, ale na pewno jest to coś, obok czego nie można przejść obojętnie. Natomiast pozycją, która w pewien sposób łączy się tematycznie, przynajmniej z Spottingiem, jest wydana jakąś dekadę temu, mniej więcej Alchemia Kultury. To jest zupełnie coś innego. Książka, która też opowiada w zasadzie o narkotykach, ale w takim ujęciu kultowym. I jak sam tytuł wskazuje, mówi o kulturze. Autor tam sięga do rytów i malowideł naskalnych, analizuje zapisy historyczne i od strony bardzo naukowej podchodzi do kultowości środków psychoaktywnych. Opisuje różnego typu rośliny i inne środki psychoaktywne. Pisze o łysiczce, pisze oczywiście o konopiach, pisze o kawie ale opisuje także alkohol i tak groteskowe praktyki jak wąchanie benzyny przedstawia samą etologię roślin kultowość w różnych kręgach kulturowych opisuje też kultury już archaiczne, nieistniejące albo współczesne powiedzmy w miarę współczesnej kultury ale odległe od kręgu zachodniego i pokazuje w jaki sposób narkotyki kultowe funkcjonowały w w tamtych środowiskach, w tamtej kulturosferze. Rzecz bardzo dobra, jeżeli ktoś interesuje się ogólnie kulturą, oczywiście jeżeli ktoś się również interesuje narkotykami, ale także generalnie rzecz biorąc historią, kultami, tam jest dużo odwołań do tekstów religijnych różnych kultur, do kultury do europejskiej, ale nie tylko, do Syberii, do współczesnych religii karaibskich i do współczesnych y, takich powiedzmy nazwijmy to plemion prymitywnych. Super sprawa z y, popularno naukowym zacięciem, przystępna dla kogoś kto nie ma z tematem na co dzień do czynienia i nie ma za bardzo do czynienia z opracowaniami naukowymi. Jest ona dla laika również całkiem przyjemną i ciekawą lekturą. No i jest jeszcze jedna rzecz, którą można sobie wrzucić na warsztat. Wyszło niedawno kolejne już wznowienie Małego Księcia. To jest książka, którą znają chyba wszyscy. Mówię o niej dlatego, że wyszły jednocześnie dwa wydania. Oryginalne tłumaczenie Szwykowskiego i nowe tłumaczenie. Ja od razu się przyznam, ponieważ moją kopię zgubiłem dawno, ale to wydanie jest bardzo podobne do tego, które pamiętam z dzieciństwa, czyli twardo prawa z rysunkami autora. Ja oczywiście kupiłem sobie Szwykowskiego. No, dla mnie z Małym cięciem jest tak, jak z Władcą Pierścieni. W przypadku Władcy Pierścieni tylko Maria Skipniewska i do widzenia. Nie ma absolutnie mowy o żadnych łazikach i różnych innych wybrykach tłumaczowskich. Natomiast myślę, że kogoś mogłoby zainteresować takie zestawienie, porównanie sobie dwóch różnych tłumaczeń. Ja przejrzałem to nowe tłumaczenie w z półki, już na pierwszej stronie widać. Że to jest trochę co innego, więc to też mogłaby być ciekawa lektura, którą można byłoby sobie przetrenować, albo po prostu przypomnieć, albo poznać ją na nowo, albo jeżeli co wątpię istnieje ktoś, kto jeszcze małego księcia nie przeczytał, to po prostu zapoznać się z nią. No i cóż, a jak ktoś na przykład, tak jak ja, nie przymierzając, lubi komiksy sobie poczytać. Nie będziemy wdawali się tutaj teraz w kłótnie czy komiksy się czyta, czy ogląda. To też jest sporo rzeczy, które ostatnio się pojawiły, po które warto sięgnąć. Można y, na przykład zapoznać się z Berlinem, z drugim tomem Berlina, Jasona Lutesa, nie z Berlinem Marwaną, który też jest bardzo dobry. Kultura Gniewu wreszcie po dosyć długiej przerwie wydała. Drugi tom... Jeżeli ktoś nie ma pierwszego, to może być pewien problem Z dostaniem, ale warto To jest taka bardzo Przygnębiająca historia O upadku Republiki Weimarskiej O dojściu do władzy NSDAP I o tym całym głównie, które Tam się W połowie lat 30. w Niemczech Przewaliło <śmiech> Również potem Generalnie rzecz biorąc Berlin to jest taka dosyć ciężka lektura. Ona jest smutna, dlatego że my wiemy, jak to się skończy. Ci biedni, głupi ludzie, którzy robią tam za bohaterów, patrzą na te demonstracje, patrzą jak ci faszyści, czy tam naziści, biją się z bolszewikami i niektórzy z nich biorą czyjąś stronę, niektórzy chcieliby być z dala od tego całego bagna. Czytelnik tak naprawdę wie... Co się stanie dalej, i wie, co jest im pisane. Więc to jest smutna lektura, ale niesamowicie wciągająca, jeżeli kogoś kręci historia, i nie tylko. To to warto po Berlin sięgnąć. Lutes to w ogóle jest sprawdzony twórca w Polsce. Między innymi Timow wydał jego Karuzelę Głupców. Rzecz bardziej współczesna, taka bardziej powiedzmy obyczajowa, też świetna, warto. Z nowych rzeczy to jest na przykład nowy Tony Sandoval, bibliki Roxa, które, jak to określił Szymon Holzman z Kultury Gniewu, pretekstowa fabuła, ale ładnie narysowany. No rzeczywiście, no, Sandoval ma lekką rękę, zwłaszcza do dziewcząt. Chyba gdyby ktoś chciał sandowala poznać, a nie zna, to lepiej sięgnąć po trupa i sofę który wyszedł jakiś czas temu nakładem Taurusa. Można też, jak ktoś lubi się pośmiać, a czytywał te MC w latach 90 sięgnąć po człowieka bez szyi, którego ja wydałem. Ale jest mój podcast i mogę promować się i reklamować w jakikolwiek sposób, a tym bardziej, że uważam, że akurat człowiek bez szyi jest całkiem przyzwoitą rzeczą. Daję radę. No i jeszcze jedna rzecz, która narobiła zamieszania w środowisku, to jest La Masacra. Takiego pana y, ukrywającego się pod pseudonimem Max Atlanta. Natomiast zanim kupicie la Sacrę, to znajdźcie sobie La Masacra blog w sieci i zapoznajcie się y, przynajmniej z częścią materiału, bo może się okazać, że jest to produkt zbyt hardkorowy. Bo to jest produkt bardzo hardkorowy. Bo ja mam dosyć wysoki próg na to, co jest za hardkorowe i co wolno, czego nie. I generalnie rzecz biorąc to jest w jakiś sposób akceptowalne. Natomiast La Masakra to jest, powiedziałbym, że poczucie humoru, takie tak ostre, że aż sprymitywizowane, ale tak naprawdę... La masakra nie jest wcale humorystyczna, z tego można się śmiać. Z tego, co Atlanta tam rysuje i wypisuje, z tych wszystkich groteskowych, absurdalnych idiotyzmów, ale to jest tak samo jak śmiać się z Dnia Świra. Z Dnia Świra. na z Dnia Świra można się śmiać, ale to jest taka. Tak, taki czarny komediodramat. Taki śmiech przez Uzy i tak samo jest z La Masakrą. Więc gdybyście jeszcze nie wiedzieli co ze sobą zrobić tak ogólnie w kontekście konsumpcji kultury masowej tego lata to możecie zawsze zostawić mi komentarz, tylko błagam, nie proście mnie żebym zrecenzował jakąś serię, której nie czytam, albo jakiś film, którego nie widziałem miłych wakacji